Teraz ja chciałbym przejść do innego tematu, który się z tym wiąże, już tak naprawdę z podziałem naszej osobowości. I teraz tak, ja wrócę znowu do tego, że my, narodzeni z Bożego Ducha ludzie, jakby patrzymy na te informacje przeprowadzane przez krzyż, bo my wiemy, że nasze dusze przechodzą proces uświęcania, ale te informacje, Służą nam, do, które za chwilę tutaj służą nam też do tego, że kiedy my się spotykamy z ludźmi ze świata, żeby w, od, w odpowiedni sposób reagować. Ten podział, ja nie chcę podnosić jego rany, to jest podział e, na cztery osobowości sangwinik, choleryk, melancholik i fermatyk. E, autorką tego podziału jest chrześcijańska e, Florence Litauer. Kobieta o 90 lat, która przez całe życie siła głosiła nadal chyba głosi Ewangelię i naucza i pisze książki na temat osobowości. O co w tym wszystkim chodzi? Oczywiście możemy się uświęcać, i będziemy się uświęcać, ale musimy mieć świadomość, że z każdą osobowością są związane pewnego rodzaju cechy i talenty. I możemy to odkrywać przez lata, a możemy wziąć to bardzo szybko i ułatwi nam to w ogóle proces komunikacji. Więc.. Yy, Różne są nazwy w zakresie podziału, ja będę się trzymał tego, który zaproponowała Pani Widałek, czyli stan wynik Cholery, Lena Holing, i Chciałbym, żebyśmy przez krótką charakterystykę każdej z tych osobowości. Zresztą to się też ściśle się wiąże z tym, co, o czym mówił Wojtek Orzeł, ponieważ te osobowości widzimy później zarówno w aktywnościach zawodowych, jak i w aktywnościach kościelnych. Poszczególne służby wynikają z zespół talentów, które sobie mamy. Co to jest sangwinita? Jak widzieliście może w Szybóce, Sangwinita to generalnie zazwyczaj jest taki kolorowy, wesoły, siepa, wpada elegancko. Jest osobą towarzystwa. To jest zawsze dużo towarzystwo. Sangwinik jest pierwszy. Gdzie są ludzie, tam jest Sangwinit. Przede wszystkim. Przede wszystkim ludzie. Jest osobą emocjonalną i spontaniczną. Jak ją tańczyć. Jest, nie, ma, nie ma żadnych ograniczeń w każdej sytuacji. W każdej sytuacji ważne jest towarzystwo. Nie ma żadnego, nie ma żadnego problemu w nawiązaniu nowych, nowych kontaktów. Sakit uwie, o tym żyje. To go nakręca. Nowe kontakty, nowe relacje. Jest nastawiony na relacje. Przede wszystkim relacje. Nic innego nie ma znaczenia. Nie, nie ma znaczenia. Relacja, relacja. Ocenia rzeczy poprzez relacje. Wyraża się w sposób bardzo ekspresyjny. Zaraża entuzjazmem. Jest duszą towarzystwa, te rzeczy są ze sobą, ze sobą spójne. Bardzo lubimy być Nie potrafi je być w centrum. nie musi być w centrum. On wpada to, to towarzystwo, kręci się, ale musi być zauważalny. On ma ogromny problem. On ma ogromny problem, kiedy on nie jest zauważalny. Bardzo duży nacisk na atmosferę. Wiecie, kiedy ja przykład sagminiłem... Jak w pracy. Świetna atmosfera! Świetna atmosfera! Świetna atmosfera, tak? od razu e, widzimy, z jaką osobowością mamy do czynienia. Natomiast to są te cechy takie, obiektywne, a teraz jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie, również w życiu zawodowym są również słabsze strony każdej z tych osobowości i warto jakby się im przyjrzeć. Nie doprowadza do końca, nie dopina zadań, on nie rozumie dlaczego, w jaki sposób to do niego mówi. przecież ważna jest atmosfera, ważna jest relacja, przecież ja z tobą rozmawiam, tak, w ogóle to objęcie to zadań jest gdzieś tam, tam daleko, tak? bo tutaj w bliższej w sferze to mamy relacje, mamy kontakt i, i to jest ważne. Jego decyzje są decyzjami subiektywnymi, emocjonalnymi, spontanicznymi. On i tak widzi, jak w tym momencie moje emocje. Bardzo ciężko jest dotrzeć do takiej osoby, przekonywać, go to za chwilę będziemy o tym mówić, jeśli mamy in inną osobowość, żeby ona była w tej osobowości rozumiała. On postrzega to przez to jest relacje, atmosfery, tego kolorowego, e, kolorowego życia, który zawsze widzicie. Wiecie, sangwinicy to są najczęściej firmy, sprzedawcy. Człowiek, który, który wchodzi, jest handlowcem, to zazwyczaj, żeby rzeczywiście chodził w swoich butach, czuł się dobrze, nie czy w tej pracy, to jest osobowość sangwiniczna. Postępuje bardzo impulsywnie, bardzo często. To wynika z tych emocji, z tej spontaniczności. Bardzo boi się odrzucenia, Słuchajcie, to wynika z tego, że e, to bardzo chcę centrum. I tak naprawdę, my, my, bo rozpatrujemy te rzeczy, z jednej strony w zakresie kontaktów, w zakresie świata i, i, i ludzi, których, których obserwujemy, jesteśmy w stanie w taki sposób e, gdzieś tam opisać, ale to bardzo e, podłoży na pewnego rodzaju e, podatności duchowej. Tak? Te osoby bardzo się boją odrzucenia, bardzo się boją, to jest, często, często są to, to, to, to są, Maski, z których oni funkcjonują. Ta tak, tak wysokość, nawet tak muszą być w centrum. Jeśli Sarg jest postawiony z boką, kompletnie sobie z tym nie radzi. Nie jest w stanie się odnaleźć. Jest bałaganiarzem. Kolorowy bałaganiarzem. Kolorowy. Będzieją. różową no, koszulę, zielone skarpetki, żółte buty i bałagan w Bo to jakby nie ma dopinania zadań. Nie ma dopinania zadań. Nie dotrzymuje obietnic. Nie dotrzymuje obietnic, bo to nie są rzeczy ważne dla niego. Bo nikt nie zauważa ich. Dlatego nic wówczas nikt nie widzi. Ich nie ma w atmosferze, ich nie ma w relacji, ich nie ma, nie ma w tej spontaniczności. Nie zauważa tego. Cholerek. Tak ryzykować. Cholery równa się ryzyko. On kocha ryzyko. On, on, on nie może inaczej. Nie, może, nie możesz cholerykowi powiedzieć, że tak naprawdę siedzi w miejscu, stagnacja, w ogóle nie, nie, nie, jak dziwny jesteś. O, o tym, jak, jak poszczególne osobowości chcą się na też zafiltrujemy. więc ryzyko. inicjatywę. Zawsze, przede wszystkim. Zawsze. Zawsze jest to machiną, która się rozpędza, leci, leci tak naprawdę muszą być inni, którzy będą w stanie zarzucić siła, sieć, się tylko w ogóle wyhamować Jakieś odważniki Uwielbiam jakaś swój zawodniczy się to mu nakręca, to mu daje motywację. Chce być lepszy w tych inicjatywach Działa bardzo szybko i potrzebuje dużo swobody Zdecydowanie, ciak, ciak, ciak Kilka rozwiązań, lecimy do przodu i następnie Uwielbia rządzić, ustawiać i kontrolować. Uwielbia niszczyć przeszkodę i walkę. I walczyć. Ta inicjatywa jest dla nas walką. Walka go nakręca. Do zagadnień podchodzi syntetycznie, nie lubi zbyt dużo Konkretne działanie, konkretne działanie, konkretne działanie, tajne rozwiązanie. Jak przejdziemy do później pokażę Wam kilka, kilka takich schematów, jak w relacjach później wygląda spotkanie powiedzmy choleryka z molacholikiem czy odwrotnie, jakie to ma znaczenie. Jest dominatorem, chce mieć wpływ, najlepiej zawsze i wszędzie, i na wyłączności. No i teraz te rzeczy, które choleryka drażnią nie umie i nie lubi przegrywać nie lubi z tym, za się, ja sobie grywać nie radzi sobie z porażką. jest niewrażliwy na uczucia w się walka z wymaga bardzo dużo czasami zdecydowanie za dużo jak mówimy o takich klasycznych E, cechach, osobowości, które są albo całkowicie e, sankcjonariami, albo cholerykami. Tak? Czasami występuje to pewnego rodzaju proporcja. Powoduje konflikty. Lubi walkę, lubi rywalizację siłą rzeczy. Nawet nie zauważa tego. To bardzo często inicjuje konflikty. W ogóle nie widzi istotnych szczegółów. W ogóle nie jest i Nie zauważa rzecz: Choleryk nie rozumie tabelek. I powodkość do choleryka z tabelką. Bo Oni nie zauważy, nie zrozumie. I cię zaatakuje. Nie lubi się tłumaczyć. Przecież to on jest eliminatorem. To podejmuje inicjatywę, to on jest szechem. To on się nie będzie tłumaczył. No i mam A jak wam współpracowałem, blisko z osobami, jedną osobowością stricte choleryczną, jedną melancholiczną bardzo ciekawe doświadczenie. Jest osobą bardzo ostrożną i racjonalną melancholik. Pod tym względem absolutne przeciwieństwo choleryka. Ostrożnie, ostrożnie. Jest myślicielem. Do każdego zagadnienia podchodzi w sposób praktyczny. Rozrysowuje sobie każdą czynność, każdą rzecz, którą mam podejść sobie w wielu zeszytach. Straci kilka metod, w jaki sposób do tego dojść. I będzie nawet ostrożnie podchodził, czy zastosował właściwą metodę do wyboru metody. Mówiłem o jakości i porządek. Czasami można zajrzeć do szafy. Jak ubrane są one kolorystycznie, rozmiarami, długością 70% z leacholigiem. Porusza się po sprawdzonych, znanych sobie drogach. Nie lubi szukać nowych rzeczy. Tu się czuje bezpiecznie. To już przeanalizowałem. Już przeszedłem, to. W tym się czuje dobrze. To jest sprawdzone. W tym możemy iść. W relacjach z innymi jest dyplomatą. Mówi kwarotowo. Nie nazywa rzeczy po imieniu. Bada, próbuje... Mm, nie chce urazić kogoś innego w bardzo dookoła. jest mega szczybularze. Mega szczegularze. Nigdy melancholika nie gotów. Jeśli chcesz załatwić coś melancholika, nie wstrzydź do niego i nie powiedz mu mam go dla Ciebie rozwiązania. On tak nie funkcjonuje. On z Tobą chce dojść do tego rozwiązania. Po przepadaniu szczegółów. Myśli bardzo krytycznie i wobec siebie, i wobec innych. To wynika z jego ostrożno, ostrożnego usposobienia. Teraz te niebieskie. Wszystko chce robić sam. Bo uważa, że on musi najlepiej, jest najbardziej analityczny, najdokładniejszy i nikt tak, tak dobrze tego nie zrobił. I to bardzo ważne. Jakość jest ważniejsza od ludzi. Melancholik ma taką tendencję do tego, aby skręcić maksymalnie w metodę, że czasami jakby traci traci w ogóle co jest celem. Metoda staje się celem i kolejne rzecz, ja się nakręcałem, to nie zauważa ludzi, nie zauważa celu. Jest bardzo lękliwy i bardzo boi się błędów. W ogóle nie jest w ogóle. Nie za takiego słowa. Zawsze szuka w innych, analitycznie będzie przeprowadzał dokładne dokładne analizy z czego wynikają dane błędy. I tak naprawdę często myśli zbyt ostrożnie i zbyt pesymistycznie. Flegmatyk. Flegmatyk, jak sama nazwa wskazuje, Uwielbiam być święty z Boga. Żeby się za wiele nie działo, żeby rzeczy były ustabilizowane, bez dużego ciśnienia. Lubi współpracować w sprawdzonych grupach. I w tych grupach jest bardzo lojalny i wierny. To już jest wypracowane, mamy bardzo rodzaju doświadczenia, jesteśmy w stanie zaufać tym osobom, tym metodom. Tak? Po co zmieniać? Po co? Święty z Boga. Bardzo potrzebuje stabilizacji. Nie będzie zmieniał pracy, nie będzie zmieniał otoczenia. Nie, to w ogóle te rzeczy boi się rzeczy To nikt nie potrzebuje. Stabilizacja jest bardzo mocno wpisana do jego krajewodzie. Siłą rzeczy trzyma się, to już to mnie, tylko i wyłącznie sprawdzonych metod. Rozwija specjalistyczne zdolności i jest bardzo pragmatyczny. Potrafi bardzo dobrze słuchać. I lubi też być pośrednikiem. Pomiędzy innymi osobami. Odnajduje się w tej roli. Jest bardzo pasywny. Ciężko przekonać go na jakiekolwiek zmiany. Broni się w Nie lubi. Jest niezdecydowany. I zbyt tolerancyjny w ogóle nie wykazuje inicjatywy. Inicjatywa zakluta Święty Sporu. Rezygnuje ze swoich praw, obrębnie Świętego Sporu. Komunikacja. I teraz powiem w okieniu na takich rzeczach, tu, tu, tu, tu, które doświadczałem, tu, tu, które widziałem. Hmm. Jeśli Dana osoba ma problem w organizacji, to Ma szefa choleryka. I wejdzie do tego szefa i powie tak. Szefie, mamy problem. I tak będzie stało tak tak". rysu. To w tym momencie szef choleryk wsiaduje swój ciąg. Wycyluje w luf luf luf luf lufą w nią. Strzeli razem z nią, wciśnie pedał gazu na maksa. Rozwali tą osobę razem ze ścianą. Się w ogóle nie rozumie takiej, takiej rozmowy do choleryka przychodzi miasta szefie, wiedzimy problem, ale mam tu A, B, C co się wybiera? B, dobra, następnie Słuchajcie, to po to, to, to, to, to, to, to służy szczególnie w kontaktach ze światem, żeby wiedzieć że jeśli masz taką osobowość tak, w jaki sposób ona reaguje, jakie ma, jak, jakie ma, cechy, jakie ma cechy w jaki sposób podchodzi do tematu? teraz wejdzie, jeśli ta osoba wejdzie do melancholika to melancholik powie tak, APC tak, i jesteś z jesteś już nie chce wykręcić, tak? już nie chcę coś, tam, coś tam musiał puścić, tak? a jak do to trzeba bywać? a jaką metodą? a dlaczego tą metodą? By w ogóle tracisz. do melancholika przychodzisz i mówisz, że będziemy tutaj analizowali to, to czy to Słuchajcie, no to, to, to są osobowości. I tak ten świat funkcjonuje. Ci ludzie tak, tak reagują. Szczególnie jak jest takie połączenie na przykład choleryka i malacholika, bardzo ciężko wspólnie wypracować decyzje, bo oni to samo widzą zupełnie inaczej. Choleryka już idzie w ciągu. rozwalimy to, jedziemy, jedziemy czymś, a melancholik po prostu w ogóle, ale jakiej pani zdaje się, nie? Na tym polu y, bardzo często dochodzi do do tego się przejdzie, do takiego ostatniego, wstępnego bloku dzisiaj czy do komunikacji to są takie klasyczne rozmowy żona mówi wyrzuć śmieci, mąż słyszy zaraz nie? to tak normalne, normalne prawda? Tak, tak to funkcjonuje Teraz zobaczcie jak jak spojrzymy sobie jak sangwilnik widzi innego sankwinika Jestem nim taki to miejscu. Jakiś świetny człowiek, w ogóle jak pozytywnie nastawiony do życia. Rewelacja, rewelacja, to będzie mój przyjaciel. Tak? To w osobowości. Choleryk, pici, takiego latającego handlowca, jaki powierzchowny, naiwny i sztuczny, tak? często dodałem, plastikowy. Melancholik, podobny, powierzchowny, naiwny dzieciom, koncentruje się na rzeczach nieważnych. Ma dużą koszulę zielone, buty i myśli że tematy załatwi. Flegmatyk, o, żałny, słaby, błyszczeć. Tak, to są takie pierwsze, pierwsze e, reakcje. Jak sam winik widzi choleryka. Pezczelny i tak? Dominujący. Boi się. Cholery, choleryka. Oczywiście, że pozytywny, pozytywny Taki przedsiębiorczy, taki, taki pozytywny, tak? razem możemy w wskoczyć i, i, i, i rozjechać tematy. Melancholik widzi w choleryku wymagającą osobę. Flegmaty dyktator i pieniądze. Krótki zwiedza to podsumowanie. Sang w ogóle nie rozumie. Sankwinik w ogóle chce tańczyć, chce latać. W ogóle wow, jak to pięknie, a ja melancholik mówi, jak, jak, jak, jak, z jakich ludzi to są twoje sztuki, W ogóle o co tam nie jesteśmy w stanie w ogóle nie rozumieć. Więc problemowy, defensywny e, pesymista. Choleryk. Melancholika e, drobiazgowy, a sekura, boi się, po to był bo się boi, jakby się nie było, to bym wsiadł w czoło i rozwali rozwalił tą ścianę, ale boi się i liczy, a sekura, co się na szczegóły zastanawia, po to wyliczy te zbrojenia, wsiadł w czoło i by go rozwalił. Melancholik, melancholika, oczywiście że pozytywny, precesyjny. Hmm. Jeszcze na lew bardziej rozbudowała tabelkę i mówi, to jest człowiek, jest taki, to ja... nie wiem, no, ten to tak, ten to tak. Flegmatyk melancholika od, odpychający, problemocentryczny. Koncentruje się, szuka jakichś w ogóle szczegółów. Nie. Stagnant nie przekonujący, bez wyrazu. Wiecie? Jakiś taki niekolorowy, nie tańczy, święty spodmójca. Choleryk flegmatyka, powolny, bez wyrazu. A wiecie, że tak naprawdę bardzo często flegmatycy to są takie szare gminy, które tak naprawdę zarządzają firmami że to w jakiś sposób, tak kolokwialnie, podchodzimy do nazwy e, choleryk, czy flegmatyk, czy, czy próbujemy w ogóle określić, która jest lepsza, to nie ma lepszej. To w ogóle nie ma lepszej, to są inne. Bardzo często firmy dobrze zarządzane są również przez flegmatyków, których w ogóle nie widać. Nie widać już teraz, więc jakby oni w ramach tego świętego spokoju wykorzystują potencjał, w ramach zespołów innych choleryków, sangwiników melancholików, jakby i są w stanie też budować jakby plany, to tylko w trochę innej formule melancholik flegmatyka niedokładny wstrzymujący się no i flegmatyk, flegmatyka oczywiście, to soli, bym solidny,